Powiem Wam szczerze, że już dawno nie widziałem, żeby nabożeństwo nie było tak ogarnięte jak dzisiaj. Wiecie, ale tak święcie nieogarnięte, naprawdę. To wszystko, co się dzisiaj tutaj dzieje, mamy dużo ogłoszeń. Myślę, że to dobrze, że żyjemy, tak? Nie umarliśmy. Nie mamy na ogłoszeniach tylko tego, że przyjdźcie za tydzień do kościoła, bo będzie, ale coś generalnie się dzieje. Dobrze, dzisiaj taki temat, kochani, w którym totalnie nie czuję się ekspertem. Dzisiaj jest taki temat, w którym w ogóle chciałbym zrobić dzisiaj taką sondę społeczną bardziej. Chciałbym, abyście byli częścią tego kazania, chciałbym, abyście się udzielali w tym kazaniu, dlatego przygotowałem sześć długopisów i sześć kartek i teraz chciałbym sześciu ochotników wyłonić. Jeżeli jesteś ochotnikiem i chcesz dzisiaj brać udział w tym kazaniu, to proszę cię, żebyś podniósł rękę. Dobrze, Zosia, ty się złapiesz. Złapisz się na jedną kartkę i na jeden długopis, bo jeżeli wy się nie zgłosicie, to ja was wybiorę. Ktoś chce na ochotnika? Później sobie to mówimy, jakoś przejdziemy przez to. A tylko dlatego muszę to robić, ponieważ chcę wam powiedzieć, że ja z finansów jestem noga. I chcę się dzisiaj uczyć od was. Tak, proszę mi oddać długopisy później, bo to nie moje, sam zabrałem gdzieś. Ile mamy osób? Cztery? Dobrze, chciałbym jeszcze taką osobę gdzieś pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. Są tace? Są takie? Madzia? Super. Fajnie Madzia, że się zgłosiłaś. Na Ciebie zawsze można liczyć. Dziękuję. I może ktoś poza naszych kręgów, takich bardzo mocno już uduchowionych, Mariusz, akurat będzie mógł usiąść. Tobie dam. I chciałbym Wam zadać dzisiaj trzy pytania. Trzy pytania, które są bardzo ważne, które w kwestii finansów w naszym życiu odgrywają znaczącą rolę. To, jak postrzegamy nasze finanse. Później będziemy to omawiać, ale najpierw chciałbym Wam zadać pytanie. Odpowiedzcie jedno, jednym, dwoma słowami. Nie odpowiadajcie, wiecie, nie róbcie, nie róbcie z tego referatów, dokładnie. Czym są dla Ciebie pieniądze? Oni tylko zapisują. Tylko oni. Ale potem dam Ci się wykazać. Wiecie, mam szóstą właśnie. Masz, Janek. Pisz, bo Ty, Janek, Ty masz więcej doświadczenia z pieniędzmi. Okej, okay, mamy. Czym są dla Ciebie pieniądze? Po drugie, czy pieniądze są dla Ciebie ważne? I trzecie pytanie, takie pytanie typu tak, nie. Czy gdybyś wiedział, że uratujesz czyjeś życie, to czy oddałbyś wszystkie pieniądze, jakie posiadasz? I chciałbym, żebyście teraz nie uduchowiali tego, Żebyście nie zrobili z tego, wiecie, tak, tak, Pan tak mówi, to ja tak zrobię, tak. Nie, ponieważ pieniądze są, wiecie, mają bardzo ważny aspekt duchowy, powiedziałbym, że najważniejszy, ale w naszym życiu często spełniają taką rolę, że po prostu są albo po prostu ich nie ma. Kiedy idziesz do sklepu, nie uduchawiasz swoich pieniędzy. Jak idziesz do sklepu, to błogosławisz te pieniądze, które wydajesz? Panie... Kupuję nowego Macbooka i błogosławię te pieniądze. Robicie tak? Kto z Was tak robi? Kto z Was tak robi? Kto z Was błogosławi pieniądze? Które wydaje, które ma? A dlaczego nie robicie tego? Nikt Wam nie mówił? Nie było nauczania. Nikt nam nie mówił. Ale chciałbym zacząć od takiej rzeczy, którą poruszył jakiś czas temu Mateusz, który tutaj stał. Mateusz tym, co powiedział, strasznie mnie zainspirował. Jak pojechałem w zeszłym tygodniu do, na kazanie do, wiecie, do Janowic, na tym fragmencie oparłem całe swoje kazanie. Miałem taki temat, efekt wow. I kiedy Mateusz mówił na ten temat, to ja miałem w głowie już to wow. Często szukamy gdzieś jakichś różnych odpowiedzi, wiecie, czytałem mnóstwo książek na temat pieniędzy, słuchałem wielu mądrych ludzi na temat pieniędzy, zarządzania pieniędzmi, i tego, co zrobić z tymi pieniędzmi. I do dzisiaj nic nie wiem. Ale wyszedł chłopak, Wyszedł Mateusz, powiedział jeden werset, jedno zdanie, które utkwiło w mojej głowie i które ciągle pracuje w moim sercu i teraz zaczyna się coś zmieniać. I chciałbym Wam pokazać to, bo to jest Ewangelia Jana, szósty rozdział i przeczytam dłuższy fragment, od 1 do 15 będziemy czytać. Ewangelia Jana, szósty rozdział, 1, 15. Potem Jezus udał się na drugi brzeg jeziora galilejskiego, czyli tyberiackiego. Podążał za nim wielki tłum, ponieważ ludzie widzieli znaki, których dokonywał na chorych. Jezus tymczasem wstąpił na, na wzgórze i usiadł tam wraz ze swoimi uczniami. A właśnie zbliżała się Pascha święto-żydowskie. Gdy Jezus podniósł oczy i zobaczył, że zbliża się do niego wielki tłum, zwrócił się do Filipa. Gdzie nakupimy chleba, by ci ludzie się najedli? Mówił to jednak, aby go wypróbować, sam bowiem już wiedział, co ma robić. Filip odpowiedział, 200 denarów byłoby za mało, aby każdemu z nich dać choć po kawałku. Na to odezwał się jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra. Jest tutaj chłopczyk, który ma pięć jęczmiennych chlebów i dwie rybki, lecz cóż to jest na tak wielu? Jeszcze raz przeczytam to jedno zdanie. Jest tutaj chłopczy, który ma pięć jęczmiennych chlebów i dwie rybki, lecz cóż to jest na tak wielu? Jezus powiedział, każcie zgromadzonym usiąść, a miejsce to obficie porastała trawa. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około pięciu tysięcy. Jezus zaś wziął chleb, podziękował Bogu i rozdał siedzącym. Podobnie postąpił z rybami. Dał ludziom tyle, ile chcieli. A gdy... Najedli się do syta, powiedział do swoich uczniów, zbierzcie pozostałe kawałki, aby się nic nie zmarnowało. Zebrali więc i kawałki pięciu jęczmiennych chlebów pozostałymi pojedzących, napełnili dwanaście koszy. Gdy ludzie zobaczyli, jakie do, jakiego dokonał znaku, zaczęli mówić między sobą, ten naprawdę jest tym prorokiem, który miał przyjść na świat. Tymczasem Jezus, gdy poznał, że, zmierzają podejść, że zamierzają podejść i porwać go po to, by obwołać królem, znów samotnie oddalił się na, góry, na górę. Jedno zdanie, jedno zdanie o młodzieńcu, o którym Biblia nigdzie później, ani nigdzie wcześniej nie mówi nic. To jedno zdanie o tym chłopcu zmienia rzeczywistość tej Ewangelii, rzeczywistość tego rozdziału. Jedno zdanie na temat chłopca, który ma pięć chlebów i dwie ryby. Nigdzie później, ani nigdzie wcześniej nic, żaden ewangelista, Biblia milczy. Pomyślcie w ten sposób. Co by było, gdyby ten chłopiec był taki jak ja? Co by było, gdyby ten chłopiec był taki jak ty? Mamy młodego chłopca. Wiecie, często o młodzieży mówi się, że nie, nie ma nic do zaoferowania, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Młodzież jest biedna. Byłem kiedyś na takim nauczaniu, gdzie pewien pastor powiedział, na młodzieży się kościoła nie zbuduje. A Biblia pokazuje mi chłopca, który ma dwie rybki i pięć chlebów. Odkrycie po sześciu latach mojego chrześcijańskiego chodzenia za Panem. Co by było, gdyby ten chłopiec powiedział, dobra chłopaki, oddam pół rybki, pół chleba. Nie znam gościa, nie wiem co on z tym zrobi, a co jak mi później braknie. Pomyśl sobie, co by było, gdyby ten chłopiec zachował się tak jak ja. No okej, okay, no już chcecie, no to macie chociaż jedną rybkę. Macie jeden chlebek, ale reszta zostaje dla mnie. Mam rodzinę, mam mamę, mam tatę, oni też chcą jeść. Co by było, gdyby ten chłopiec zachował się tak jak ja bym się zachował? A co by było, gdyby powiedział, hmm, słuchajcie, fajnie, fajnie, wszystko mi się tutaj podoba. Fajne rzeczy się dzieją. Fajny gość w ogóle z tego Jezusa. Ale nic nie dam. Sam zebrałem. Pracowałem. Łowiłem. Pomagałem mamie. Jak to się mówi? Mucić zboże? Mielić, mucić, potem piec. Zadałem sobie to pytanie, co by było, gdyby był taki jak ja? Wiecie, co by było? Prawdopodobnie byłoby tak, że Jezus znalazłby inny sposób. Bo to jest Jezus. I chcę Ci powiedzieć, że jeżeli nie będziesz taki jak ten chłopiec, to Jezus znajdzie inny sposób. Ponieważ Jezus, Bóg jest Bogiem. I On i tak znajdzie inną drogę. Ale kiedy patrzę na Jego postawę, kiedy patrzę na to, że w młodym wieku był w stanie ofiarować wszystko, nie znając Gościa. Być może o nim słyszał wcześniej. Być może widział, co czyni. Być może ktoś Mu opowiadał ale zaufał i dzięki temu czytamy, że pięciu tysięcy mężczyzn się najadło, zostało jeszcze 12 koszy, mężczyzn, czyli były tam jeszcze kobiety i dzieci. Obstawiam, że było przynajmniej z 12 tysięcy ludzi, wszyscy się najedli dwoma rybkami i pięcioma chlebami. Dlaczego? Pytam się kościele dzisiaj, dlaczego? Bo ktoś zaufał, bo ktoś ofiarował wszystko, co ma. Wysnałem, wysnułem z tego taką tezę że nigdy nie jesteś ani za młody, ani za stary, aby dać coś, czego potrzebują inni. Ty masz. Każdy, jak tutaj siedzi, ma. I nie mówię dzisiaj tutaj o pieniądzach, teraz, w tym momencie nie mówię o pieniądzach. Ty masz. Masz cudowne, jedyne powołanie, które jest nad tobą. Które dostałeś od Boga. Ty masz świadectwo o tym, jak Bóg w cudowny sposób ciebie uratował. Ktoś nie ma? Na tej sali? Ty masz to masz pasję, masz marzenia, które Bóg wsadził w Twoje serce. Masz to? Zadaj sobie teraz pytanie. Wiecie, co jest konsekwencją tego, że ten chłopak oddaje wszystko? Cud. Wszyscy podążamy za cudami. Wszyscy jesteśmy stęsknieni, aby cuda się działy. Ale wszyscy liczymy na to, że przyjdzie Jezus i to się stanie tak. Tymczasem bez ofiary tego chłopca nie byłoby cudu. Bez ofiary w Twoim życiu, bez ofiarowania tego, co masz, nic się nie wydarzy. To będą tylko pobożne życzenia. Czasami nałożymy ręce, być może coś się będzie działo, być może coś fajnego, emocjonalnego. Ale bez Twojej osobistej ofiary cudów nie będzie. Bo Jezus chce, abyś oddał wszystko, co masz. Nie kawałek. Nie to, co mi spływa, co mi zbywa. Jak wielu ludzi tutaj na tej sali myśli sobie tak teraz, ale co ja mógłbym dać? A co ja mogę dać? No co mam dać? Marcin, znowu dałeś mi wyzwanie. No co ja mam dać? Pieniędzy nie mam, nie mam tego, nie mam, tamtego nie mam. Co się dzieje później? Co się dzieje z okruszkami? Zostały zebrane. Służą. Ty myślisz sobie, że masz tylko okruszek, że nie jesteś w stanie nic dać. Ale pamiętaj, że masz przed sobą wielkiego Boga, który jest w stanie zrobić z tym, co zechce. I obdarować... Kogoś, kto tego potrzebuje. my tak często o tym zapominamy i sprowadzamy nasze chrześcijańskie życie tylko do pieniędzy. Przyjdę w niedzielę, dam święty spokój. Tak? Dosłownie. Święty spokój. Ale co z moją osobistą ofiarą? Co z moim powołaniem? Co z, moim, co z moimi pragnieniami? Co z tym, co ja mam? Co z, co z tymi talentami, które Bóg mi dał? Pamiętacie opowieść o talentach? Możemy teraz, wiecie, na potrzeby tylko kazania mógłbym to przenieść do pieniędzy ale im bardziej mi zależy na tym, żebyś zmienił swoje serce, aby Twoje serce zostało przemienione w tym temacie. Bóg nie mówi troszeczkę, Bóg mówi wszystko. Ciężkie. Kościele, ciężkie? Ciężkie. Jak mam ofiarować swój czas? Przecież ja go w ogóle nie mam. Ja, ja mówię o sobie teraz. Jak ja mam tak zajęty czas, że go nie mam? Ale być może jest to moment na to, żeby zdefiniować w ogóle, na co ja tracę ten czas. Być może w tym samym czasie mógłbym zrobić 10 bardziej wartościowych rzeczy. Wiecie dla kogo? Dla królestwa. Nie dla siebie, dla innych. Jak bardzo w tych wszystkich tematach jesteśmy my na pierwszym planie. My dla siebie, dla mnie, dla mojej rodziny. Wiecie, to jest najlepszy tekst w kościele. Powiedziałem, jesteśmy kościołem, jesteśmy eklezja, połączenie świętych. Jesteśmy rodziną. Wiecie, czy chcecie, czy nie? Rodziny się nie wybiera, jesteśmy rodziną. A dla rodziny trzeba mieć czas. Jak nie będziesz miał czasu dla rodziny, jeżeli nie będziesz wspomagał swojej rodziny, to nie wiem, czy, czy, czy macie tak może gdzieś tam w swoich normalnych rodzinach, ale ludzie się odwracają. No tak jest. Odwrócą się od Ciebie ludzie. To jest najnormalniej w świecie. Jeżeli ja nie będę miał czasu dla moich bliskich, jeżeli nie będę się z nimi spotykał, jeżeli nie będę z nimi spędzał chwil ważnych dla ich życia, to prędzej czy później zawiną się i pójdą. Czy jestem w stanie oddać wszystko? Pytanie do Ciebie i pytanie do mnie. I jeśli mam być szczery dzisiaj, to nie jestem w stanie. Ja bardzo bym chciał, ale nie jestem w stanie. Uczę się tego. Gdyby mi ktoś powiedział, Marcin, za dwa tygodnie będzie koniec świata. Jezus przyjdzie po swój kościół, pakuj walizki. Byłoby mi łatwo. Jeszcze tego samego dnia oddałbym swoje PlayStation. Jeszcze tego samego dnia oddałbym wszystko, co mam. Bo w końcu Jezus po mnie idzie. Wow. Wejdę taki, jaki jestem, nie potrzebuję nic. Czy jesteś gotowy dzisiaj oddać wszystko, co masz? Gdybym zrobił teraz takie zapytanie, gdybym był tym kaznodzieją, który tak robi, to bym ci zadał pytanie. Podnieś rękę, jeśli jesteś wszystko w stanie oddać dzisiaj Jezusowi. A połowa tej sali by podniosła ręce a za tydzień by było, o czym w ogóle było kazanie w tamtym tygodniu? Tu nie chodzi o deklaracje, co tu jesteś w stanie dać, czego nie jesteś w stanie dać. To chodzi o to, żebyś dał. Wiecie, jak wiele ludzi deklaruje? Dam. Ja to często przeżywam, wiecie, na tem, kiedy zbieramy pieniądze na różne, na różne rzeczy. Kiedy jest na przykład obiad wigilijny albo wielkanocny. Rozmawiam z kimś i ktoś mówi, dam, dam. Dopóki nie dał, nie mam. A często się okazuje, że nie mam, bo nie dał. Bo deklaracja nic nie zmienia. Twoja deklaracja nic nie zmienia, twoje działanie zmienia. Twoja deklaracja o tym, że się zmienisz, nic nie zmienia. Ale twoje działanie zmienia. Twoje działanie przynosi zmianę. Amen? Kościele, łapiemy to? Łapiemy, super. Zaraz zabiorę od was te kartki. I Chciałbym wam powiedzieć, wiecie, na świecie jest wiele potrzeb. My żyjemy w super miejscu. Większość rzeczy jest nam zapewniona, Wystarczy, że pójdziesz do pracy, wyjdziesz z łóżka i pójdziesz do pracy i większość Twoich potrzeb będzie zapełniona. Będziesz miał co jeść, będziesz miał gdzie spać, będziesz miał ubrania. Zgadza się? W takich czasach żyjemy dzisiaj. Dzisiaj wystarczy Twoja decyzja o tym, że chce, idziesz, pracujesz, zarabiasz. To już nie są lata dziewięćdziesiąte, gdzie ludzie, wiecie, masowo wyrzucali z pracy, gdzie naprawdę była bieda, gdzie naprawdę ludzie nie mieli dokąd pójść, nawet jeśli chcieli bardzo pracować. Musieli wyjeżdżać za granicę. Ja jestem taką osobą, która wychowała się bez ojca, bo mój ojciec musiał wyjechać za granicę. Nie miał wykształcenia, miał tylko, tylko fach w ręku. W Polsce nie było dla niego pracy, więc wyjechał za granicę i przez następne 20-30 lat już prawie jest za granicą. My żyjemy w zupełnie innych realiach. Naprawdę, jest nam, jesteśmy błogosławieni. Żyjemy w wspaniałych czasach. Na świecie jest tyle potrzeb. Afryka. Jeju, tam ludzie głodują. Różne miejsca, w których nie ma pieniędzy, nie ma do, do niczego dostępu. Teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak jest, że pieniądze nie płyną tam, gdzie są potrzebne? Dlaczego tak jest? Dlaczego Bóg nie zrobi tak i że jest? Bo w Bożym Królestwie jest tak, że pieniądze płyną nie tam, gdzie, gdzie ich potrzebują, ale pieniądze płyną tam, gdzie je rozumieją. Pieniądze płyną zawsze tam, gdzie się je rozumie. Co oznacza rozumienie pieniędzy? Rozumienie pieniędzy oznacza, że potrafię nimi zarządzać, że potrafię nimi obracać, że potrafię je pomnażać. W Bożym Królestwie pomnożenie jest czymś normalnym. Bóg ciągle chce pomnażać. Byliśmy teraz na konferencji na temat Kościoła i tam było bardzo wyraźnie powiedziane, potrzebujemy pomnażać nasze Kościoły. Nie tylko liczebnie, ale żeby Kościołów było więcej. Dlaczego? Bo zaczynamy rozumieć, że jest taka potrzeba. Żeby pieniądze do Ciebie przyszły, Ty musisz je rozumieć. Ty rozumiesz to, że Biblia mówi o tym, że kto nie pracuje, ten nie je. Kto nie chce pracować, ten nie je. Tak czy nie? Czy ja to sobie wymyśliłem? Kościele, kto czyta tak uważnie Biblię? Ja rozumiem to, że muszę iść do pracy, żeby te pieniądze do mnie przyszły. Amen? Amen. Tak bardzo ważne jest w tym, kiedy mówimy o pieniądzach, kiedy mówisz o swoich pieniądzach, abyś nie używał swojej własnej wiary, ale żebyś żył wiarą Jezusa. Kiedy żyjesz swoją własną wiarą, to mówisz, hm, tego nie zrobię, bo mam za mało. Tu nie dam, bo nie mam. Tego nie zrobię, bo ja wiem, co będzie jutro. Moja babcia zawsze mówiła tak. Mogę Ci pożyczyć tylko 50 zł, nie pożyczę Ci 100 zł, bo za 15 dni przychodzi rachunek za wodę i nie wiem, ile będzie. Co sobie myślę, kobieto, za dwa tygodnie dopiero. Jeśli ufasz w kwestii finansów Bogu, to chcę Ci powiedzieć, On przyjdzie z zaopatrzeniem dla Ciebie. Jeszcze raz. Jeśli ufasz w kwestii pieniędzy Bogu, On przyjdzie z zaopatrzeniem. Ostatnio słyszałem takie świadectwo, mieliśmy spotkanie z pewnymi pastorami, którzy powiedzieli w ten sposób budują kościół, wiecie, w Gdańsku robią wspaniałe rzeczy, wspaniały kościół, kościół zbudowany z młodych ludzi, co w ogóle przeczy teorii, że na młodych ludziach nie zbuduje się kościoła, a zbuduje się fantastyczne rzeczy. I rozmawiamy z tymi pastorami i wiecie, mieli wielką potrzebę, aby zakupić nowy sprzęt muzyczny. Kiedy zawołali rzeczoznawcę, człowieka, który miał im to wszystko wyliczyć, wyszło, że to jest 200 tysięcy złotych. Wiecie, ile to jest pieniędzy? Też nie wiem, ale musi być bardzo dużo. Ten rzeczoznawca wyliczył to na 200 tysięcy złotych. Wiecie, w kościółku, który ma 30-40 osób teraz, przy wzroście, do którego samych sympatyków może przychodzi koło 100 razy ich wszystkich będzie, ale ludzi, którzy są zaangażowani finansowo, to jest około 30 osób. Młodzi ludzie, więc to też nie są wielkie, wielkie rzeczy, a oni mają wielkie plany i przychodzi taki człowiek i mówi, hmm, 200 tysięcy. I ten człowiek patrzy na tego człowieka i mówi, wow, spoko, Jezus załatwi. Za dwa tygodnie podpisujemy umowę. Wiecie, ile mieli w kasie? Pięć tysięcy. To było w sobotę, a w poniedziałek ten pastor zlecił przelew na te pięć tysięcy na organizację konferencji Exodus, ponieważ było zagrożenie, że się nie odbędzie, bo brakowało pieniędzy. Siedli wśród swoich liderów, powiedzieli, ufamy Bogu, wierzymy w to, że On to zrobi, i za dwa tygodnie mieli 200 tysięcy na końcu. Dlaczego? Bo ufali Bogu. Ufali Bogu i przynieśli wszystko, co mieli. Razem im wyszło 100 tysięcy złotych, a Bóg to pomnożył do 200. Przyszła osoba, przed biznesmen z Gdańska, który dał im kolejne 100 tysięcy. Powiedział, róbcie. Kościół, który w ciągu roku zmienił już dwie lokalizacje. Teraz już są w takim miejscu, wiecie, że w ogóle kosmos. Gdzie wynajęcie jednego metra powierzchni kwadratowej to jest około 2000 złotych gdzie my często wynajmujemy, wiecie, kościoły wynajmują jakieś klitki, byleby było taniej, byleby tylko się spotkać. Wszystko to przez wiarę. Wiarę młodych, wspaniałych ludzi. Wiecie dlaczego? Bo młodość taka jest. Młodość oddaje wszystko, co ma. I dlatego Biblia mówi o tym, żebyś stał się młody. Dlatego Biblia o tym mówi, żebyś był jak dziecko. Bo jeśli będziesz funkcjonował w ten sposób, będziesz oddawał wszystko, co masz, a Bóg będzie to pomnażał. Dotknę jednej takiej rzeczy, której Kościół nie lubi, kiedy się dotyka. Najpierw chciałbym powiedzieć jeszcze to. Psalm 24, pierwszy werset. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. Nie będę tego rozwijał, wiecie, mam, mam tego kazania kawałek, ale, ale będę zmierzał ku końcowi. Do Boga wszystko należy. Ty nic nie masz. Ty mówisz sobie, pracuję, zarabiam, to moje. Moje. Ale kiedy zmienisz mentalność i, i powiesz, Panie, ja Ci dziękuję za to, że Ty to mi dałeś, że Ty mi to ofiarowałeś, to zupełnie wszystko zmienia. Łatwiej się oddaje czyjeś niż swoje. No tak, czy nie? Wiem, pastor Adam Pątkowski mówił tak. Lepsze jest namaszczone 90% niż nienamaszczone 100%. Zgadza się? To jest właśnie to, czego chcę dotknąć. Patrz, ale przeleciałem tego kazania. Dziesięcina. Uuu, Marcin, po słabym gruncie stąpasz. Zaraz się tafla pod tobą zawali. Dziesięcina jest niebiblijna, jest starotestamentowa. Dziesięcina w ogóle jest. Co to w ogóle jest? Dam ile mam, a nie tyle, ile Ty mi powiesz, że mam dać? No tak czy nie? U nas nie ma nakazu dawania dziesięci. Jest nakaz, pastorze? Nie ma. Nie ma. Będzie? Nie będzie. Jesteście bezpieczni. Już, już widzę te rozluźnione twarze niektórych ludzi chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. My często myślimy, że damy dziesięcinę, damy, ale nie mamy. Tymczasem myślimy, jak damy dziesięcinę, to Bóg nam będzie błogosławił. Zgadza się? Jak wiele słyszeliście taki nauczaj. Dacie dziesięcinę, Bóg Wam będzie błogosławił. Hojnie Wam wynagrodzi te Wasze 10%. Ale Boże Królestwo działa inaczej, Bóg działa inaczej. Ty najpierw jesteś błogosławiony, a później oddajesz dziesięcinę. Bóg najpierw Ci błogosławi, Bóg najpierw Ci zsyła, a potem Ty oddajesz Mu to, co do Niego należy, ale oddajesz Mu, bo masz radosne serce i chcesz Mu to oddać, bo On Ciebie kocha i Ty wiesz, że On zawsze ma dla Ciebie więcej. Wcale nie amen, Kościele, bo to jest strasznie trudne. Bo kiedy Bóg Cię już pobłogosławił, to często jest tak, no mam, ale jeszcze kupię lodówkę. Mam, ale... No Jeszcze bym coś zrobił. I znowu tutaj mamy taki, zawsze takie wyjście, jest rodzina, dam dziecku. Bóg się cieszy, jak się daje dzieciom. Kochani, najpierw jesteś błogosławiony, a później Bóg Bogu oddajesz to, co Jego. Wiecie co? Ja wam powiem, że ja jestem za dziesięciną. Może nie w tak, jak my ją czasami rozumiemy. Może nie tak, że od razu wrzucasz, co miesiąc odkładasz, chociaż to jest fajne, jeżeli sobie, wyrobisz sobie nawyki. Masz dobry nawyk dawania pieniędzy? Przychodzi emerytura, przychodzi wypłata, 10% to dla Boga, to dla rodziny, to na to, to na to. Spoko, to jest super, to jest Ważne jest to, żebyś oddał, żebyś dał coś, żebyś zrozumiał, że żyjemy w wspólnocie, że jesteśmy Kościołem. To nie jest tylko wymiar, wiecie, taki czysto duchowy, ale czasami też jest taki, taki wymiar, że po prostu trzeba iść zapłacić za prąd, abyście mnie słyszeli dobrze. Nie jest dobrze w Kościele pod tym względem, jeśli musi dochodzić do sytuacji, gdzie, gdzie staje tutaj osoba i musi płakać, że nie mamy. Ja wiem, to między oczy teraz dostajemy, ale to nie jest dobre. My zostaliśmy powołani do tego, żeby błogosławić innych. Zostaliśmy powołani żeby do, do tego, aby inni wzrastali, żeby innych błogosławić hojnie. Do tego zostaliśmy powołani, do tego Bóg chce nam dać błogosławieństwo. Jeśli będziemy rzeczy zostawiać dla siebie, a nie będziemy obdarowywać innych, to prędzej czy później zderzysz się z tym, że będziesz miał brak. I wcale Cię tu nie straszę, ale takie są zasady Bożego Królestwa. Tak to działa, w najnormalniejszym świecie tak to działa. Jeśli jesteś sknerą, nie dajesz, bo nie, bo jesteś obrażony, bo nie, bo nie. Najlepsze jest zawsze nie, bo nie. Spoko. Ale nie oczekuj, że Bóg będzie Ciebie błogosławił. Nie przychodź później i nie mów, a, bo u Ciebie Bóg działa, u mnie nie działa. Kiedy byłem w ośrodku w Janowicach Wielkich, pewnie Wam już to opowiadałem, ale to zawsze mnie dotyka. Był taki moment, że po prostu nie miałem pieniędzy. I normalnie w świecie. Rodzice wysyłali tylko na ośrodek, mówili, że nic więcej nie dadzą. Po prostu nie miałem pieniędzy. Ale chciałem. Wiecie, wszyscy jedli cukierki, inne rzeczy, takie normalne. Chciałem mieć te pieniądze. I pewnego dnia moja siostra wysłała mi paczkę i w paczce, chyba przez przypadek w jakimś ściuchu wysłała mi 10 złotych. Ja już miałem plan na te 10 zł. Już miałem taki fenomenalny plan. Zjem w poniedziałek Grześka. Ja wiem, że to was śmiesza, ale dla mnie to była wtedy naprawdę. Tak, wafelka Grześka. Zjem Grześka w poniedziałek. Ale w niedzielę jest nabożeństwo, a pastor gada o pieniądzach. I wzywa do tego, żeby oddać wszystko, co mamy. Żebyś oddał wszystko, co masz. A ty masz 10 złotych w portfelu na Grześka. Wiecie, to jest zabawne. 10 złotych, Marcin, ale mieć dylemat, dać czy nie dać. Mówię, dobra, dam. Zobaczę, czy ten Jezusek działa. Autentycznie, z takim sercem, z takim nastawieniem to zrobiłem. Wrzuciłem te 10, 10 złotych, jeszcze tak z taką dumą podszedłem, bo tam trzeba było podejść. Wow. Możecie mi wierzyć albo nie. Nie starałem się o żadną zapomogę z MOPSu. Nic nie wypełniałem. Nic się ze mną nie kontaktował. A w poniedziałek dostałem, dostałem przekaz pocztowy. W ogóle zapomniałem, że coś takiego istnieje, jak przekazy pocztowe, że pieniądze się pocztą wysyła. Dostaję przekaz pocztowy z Mopsu z Kamiennej Góry. Wysłali mi 315 zł. Mówię, wow, Jezusek! Ty działasz! Może to trochę przejaskrawiłem specjalnie, ale w swoich kieszeniach, w swoim portfelu, w swoim domu, w swojej rodzinie masz pewne zasoby. Masz czy nie masz? Ja szczerze nie mam. Ja się ciągle uczę oszczędzać. To jest proces u mnie, ja jestem na drodze w procesie. Przyjdzie taki moment w moim życiu, że spichlerze mojego domu będą pełne, bo Bóg taki jest. Nie mam oszczędności jakichś wielkich, uczę się, ale wzrastam, jestem w procesie, dobra? Okej, okay. wczoraj ktoś mówił, że najpierw jest łaska, potem prawda, jeżeli chodzi o nauczanie, więc... Najpierw okażcie mi łaskę, a później będziemy się konfrontować za jakiś czas z tą prawdą. Ale niektórzy z Was są mądrzy, niektórzy z Was mają zasoby, niektórzy z Was mają pewne rzeczy, a Bóg Cię dzisiaj wzywa. Przynieś wszystko. Co masz? Marcin, ale Ty jesteś radykalny, stary. Jak ja czułem całe życie i co ja mam? przynieść, to tutaj? Herezja! Wiecie, że jeżeli zainwestujecie w to miejsce, jeżeli zainwestujecie w tą salę, jeżeli zainwestujecie we wszystko, co tutaj jest, to przyszłe pokolenia będą się cieszyć tym, że to jest? Że ludzie będą zbawiani, że ludzie się będą nawracać, że tutaj będą się działy znaki i cuda? Rozumiemy to? Że to ma wymiar wieczny? To nie ma tylko wymiaru, wiecie, takiego o, o, fajnie to tamto, pojadę na wycieczkę na Karaiby, super, jedź na wycieczkę na Karaiby, ale pomyśl, że może coś mieć wymiar wieczny. Pieniądze mają wymiar wieczny. Dzisiaj pieniądze, ewangelizacja dzisiaj nie istnieje bez pieniędzy. Za tydzień w tym tygodniu rozpoczyna się Odnofest we Wrocławiu. Przyjeżdża Nick Wójcicz. Myślicie, że to się stało, bo Pan tak powiedział? To się stało, bo Pan tak powiedział, ale ktoś wyłożył milion złotych. Pan tak powiedział, że to będzie, ale musieli przyjść ludzie, którzy wyłożyli milion złotych, żeby to wydarzenie się odbyło. Ludzie, którzy ufają Chrystusowi, którzy są gotowi oddać wszystko po to, ponieważ... Pieniądze mają wymiar wieczny. Ludzie dzięki temu później będą mogli korzystać z tego, co Ty dzisiaj uczułałeś. Rozumiecie? To tak tylko Wam mówię w kontekście konferencji, bo słabo nam idzie zbieranie. Aha, jedno takie ważne zdanie. Ludzie nie oddają dziesięciny, ponieważ nie mają doświadczenia z Bogiem. Czasami nie oddajemy naszych finansów, czasami one są daleko poza czymkolwiek oddawanym oddawany do Kościoła, dlatego, że nie mamy doświadczenia z Bogiem, jeśli chodzi o finanse. Ale jak masz mieć doświadczenie, skoro nie jesteś w stanie poddać tego, co masz? Rozumiemy? Jak masz mieć doświadczenie z Bogiem? Skoro Twoje pieniądze są, leżą bezpiecznie w jednym miejscu, a Ty modlisz się do Pana Boga o pieniądze w drugim miejscu. Tamto bezpiecznie. Pilnujemy. A tutaj, panie, żebyś jeszcze tak rurkę taką dał, tutaj, żeby spływało. Bóg użyje tamtej kubki do tego, aby ją zwiększyć. Jak przypowieści o talentach. Dostałeś coś, masz. Bóg ci to dał. Jak tym zarządzisz, tak będziesz miał. Otworzysz firmę, super. Muszę kończyć pomału. Powiem wam pewną historię. Mieszkaliśmy z żoną u, u takich bogatych ludzi i, każdy, i ci ludzie mieli sześciu adoptowanych dzieci. I każde z tych dzieci dostało po jednym milionie dolarów, które mogło wypłacić na 18 urodzinę. Szóstka z tych dzieci dostała po milionie dolarów. Teraz wiecie, ile to pieniędzy? Wow, masz osiemnaście lat i dostajesz bańkę, co robisz? <grystanie> Wariuję. I tak się stało. Piątka z tych dzieci w najbliższym półroczu rozwaliła milion dolarów. Latali sobie do Paryża na zakupy, kupywali drogie torebki, drogie ciuchy, a jeden chłopak wziął ten milion dolarów, Podzielił go na kilka, na kilka rzeczy i zaczął inwestować te pieniądze w różne spółki. I on mówi, większość tych inwestycji nie wyszła, ale dwie inwestycje wyszły tak, że jest ustawiony do końca życia. Ci nie mają nic. On jest ustawiony do końca życia. Podjął ryzyko, oddał wszystko, co ma, miał. Zaufanie zawsze wiąże się z ryzykiem. My ładnie śpiewamy o tym, że ufamy Panu Bogu. Ale kiedy przychodzi element ryzyka, to się wycofujemy. Bo nie chcemy tracić tego, co mamy. A Bóg mówi, oddaj wszystko. Zaryzykuj. Dobrze, kończymy. Dziesięcina jest wymiarem społecznym. Dziesięcina to jest wymiar społeczny. Tak, jeśli ktoś, ktoś by tego nie, nie rozumiał, to chcę Wam to przedstawić. Malachiasza 3, rozdział 712. Dłuższy fragment. Malachiasza 3, 7, 12. Tak, ja Pan, nie zmieniam się, lecz i Wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstąpiliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie, a zawrócę do was, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? Czy człowiek może okraść Boga, bo wy mnie okradacie? Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie okradacie. Wy, cały naród. Bóg nie mówi, ty Marcin mnie okradasz. On nie mówi dzisiaj, ty Grażynka mnie okradasz, ty Wojtek mnie okradasz, ty Maciek mnie okradasz. Bóg nie mówi do ciebie w pojedynczej liczbie tutaj. On nie mówi, ty mnie okradasz, ty jako ty, ale mówi o tym, że wy mnie okradacie, wy cały naród. Przynieście do spichrza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu. W ten sposób wystawiacie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów, przekonacie się, czy wam nie otworzę okien i nieba. I czy nie wyleje na was błogosławieństwa nadmiarę? Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan Zastępów. Wow! Za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan Zastępów. Kościół ma być zabezpieczony przez cały Kościół, a nie przez pojedyncze osoby. Rozumiemy? Bóg mówi o narodzie. My jako Kościół, tutaj jako społeczność, my jesteśmy tym narodem. Bóg mówi, wystawcie mnie na próbę i zobaczycie, czy nie otworzy waszych okien i drzwi, tak jak mówiłem w tym świadectwie o tym, o tym pastorze z Gdańska. Bóg nie przerzuca całej odpowiedzialności na jedną osobę. To pastor ma dać i to z pastora ma, mamy żyć. Spróbujcie, to się zawiniemy szybciej niż. Próbowałeś być kiedyś pastorem w Polsce? Wyzwanie. Naprawdę wielkie wyzwanie. Finansowe. To jest służba. Bóg mówi, ja mam dla was więcej przygotowane, ale weźcie odpowiedzialność, wy wszyscy, jako cały Kościół, nie pojedyncze osoby. Statystycznie oddaję się dziesięcinę, to, to też ostatnio usłyszałem na nauczaniu o finansach. Statystycznie oddajemy 0,7 w naszych Kościołach, z tego, co mamy. Każdy z nas. To tak jak nas wszystkich połączycie. 0,7. 0,7. Zobaczcie, jak Boże Królestwo się i tak mimo to rozpowszechnia. Zobaczcie, ile projektów, ile rzeczy mimo to się dzieje. Gdyby dzisiaj każdy z nas przyniósł tą niebiblijną, starotestamentową dziesięcinę do Kościoła, tylko po to, żeby ratować innych ludzi, to pomyślcie o tym, jak Królestwo by się poszerzało. Pomyślcie o tym, ile fantastycznych rzeczy moglibyśmy zrobić. Skoro 0,7% wystarcza na tak wspaniałe już projekty, to gdybyśmy mieli 10%, to... Zawojewaliśmy byśmy świat. Zgadza się? Amen? Ja wiem, że to są trudne rzeczy. Ja wiem, że to, że to nie jest łatwe. Teraz biorę od Was kartki, bo chciałbym się nad tym pochylić trzy minuty i naprawdę kończymy modlitwą. I Pan Bóg będzie działał. I będziecie wszyscy błogosławieni. I będziecie błogosławić, ponieważ Bóg jest dobry. O, Madzia, Twoja kartka jest najważniejsza. Madzia ma obdarowanie prorocze. Także ja wierzę, że ona proroczo mówi dzisiaj do kościoła. Później oddamy długopisy. Wiedziałem, słuchajcie, wiedziałem, że to tak się skończy. Ja wiedziałem, że tam pojawi się zaraz przy pierwszym pytaniu Bóg. Bo jakby nie. Jakie było pierwsze pytanie? Czym są pieniądze? Środkiem umożliwiającym codzienne życie darem od Boga. Darem od Boga. I ktoś mi napisał odpowiedź bardziej uduchowiona. Narzędziem. Środkiem do zaspokojenia potrzeb, materialnych, ułatwiających życie. Pracuję nad tym, aby nie były na pierwszym miejscu, są ważną wartością. No nie jest tylko tak, że ja mam problem z pieniędzmi. Halleluja! Cieszę się, że z tych odpowiedzi to wynika. Pieniądze są narzędziem do osiągnięcia celu. Zgadza się, jak najbardziej. I w duchowej rzeczywistości też tak jest. Drugie pytanie. Czy są dla Ciebie ważne? Tak, nie, nie są dla mnie ważne. Fajnie, że są, ale najważniejsze rzeczy nie możemy kupić. Amen. Amen. Nie możemy kupić najważniejszych rzeczy. Nie kupimy zdrowia, nie kupimy szczęścia, nie kupimy relacji. Chyba, że fałszywe relacje, relacje toksyczne kupimy. Super odpowiedź. Czy są dla Ciebie ważne? Tak. Czy są dla Ciebie ważne? Tak. Są ważne, ale nie najważniejsze. Tak, bardzo ważne. Pieniądze każdego dnia, kochani, korzystamy z pieniędzy. Każdego jednego dnia korzysta z pieniędzy. Nie może być tak, że nie są ważnym, że nie są ważnym narzędziem. Ale ktoś kiedyś powiedział, nieważne, czy masz, nieważne, co masz, ale ważne, co ma Ciebie. Gdzie jest Twój skarb? Nie są dla mnie ważne. I ostatnie pytanie, jakie było? Czy gdyby, to oddałbym wszystko, co mam? Zależy czyje życie i w jaki sposób, ale po, po dłuższym zastanowieniu tak. Dobra odpowiedź. Byłoby to trudne, zależy od osoby, której miałbym materialne życie pomóc. Tak chyba prawdopodobnie być może. <śmiech> Raczej nie, z pierwszej myśli. Ktoś napisał tak, inny nie. Bóg nie patrząc na to, kim Ty jesteś, ofiarował wszystko, co ma dla Ciebie, abyś tu mógł żyć. Ta perspektywa zmienia wszystko. To nie jest tak, że ofiarowałbym, ale to zależy dla kogo. <śmiech> Śpiewamy piosenki, że jesteśmy dziećmi bożymi. A skoro dziećmi, to jesteśmy też braćmi i siostrami. Więc jeśli oddajesz, to oddawaj za każdego. Amen? Ja wiem, że to trudny temat i nie, w ogóle nie, nie wykorzystałem potencjału tego tematu. Mam tyle napisane, a nic nie powiedziałem. Więc mam nadzieję na jakąś osobną serię. Niech Was Pan Bóg błogosławi.